Nie mów nikomu, to tajemnica. Wazelina, 13 styczeń 2011. Nic na siłę, powiedział Waldek do Mietka, wyciągając wazelinę. I tak o, to ja po całym dniu obijania się. Postanowiłam, że tą wazeliną w moim przypadku będzie herbata. I kopniak od Sławka, który powiedział nagrywaj kobieto. Więc to czynię. Godzina 2312. O czym powiem dzisiaj? Hmm, cały dzień ziewam. Tak, to jest bardzo zajmujące i, i bardzo kreatywne zajęcie właśnie chyba zaraz, ale już się Przepraszam. No i byłam u lekarza i wydałam prawie stówę i się dowiedziałam tyle co nic, ale dobra. Nie będę wiecznie narzekać, bo tak nie można. Trzeba się z tym pogodzić. Takie są realia. Mmm, dobra. No więc, cóż jeszcze się działo dzisiaj? A właśnie, może powiem o tym, że... Bo nie każdy zagląda przecież na moją cudowną, zieloną stronę. Mianowicie powiem, że jest założone konto na Skype. Nie mow nikomu pisane razem z podkreślnikiem na końcu. I tam można sobie ze mną porozmawiać lub popisać. Lub jeśli się zbierze kilka osób możemy konferencję zrobić. I też był taki pomysł, że jak mi ktoś powie jak to zrobić, hmm, to, żeby na przykład jakąś dyskusję rozpocząć i żeby mógł, mógł się jakiś osoby później to wrzucić do odcinka. Żeby słuchacze też mieli na to, co, co leci. Albo może chcieliby się podzielić czymś swoim, jakąś swoją wiedzą czy coś, albo coś przeczytać, jakieś opowiadanie na przykład. Bo to jest tak inaczej, jak autor to zrobi właśnie MAC. <gryzanie> Yy, tak, właśnie yy, yy, Emace i mail czy jak to tam hmm. Maciek w każdym razie przesłał mi taki wstęp do swojego opowiadania yy, o Pinokiu i jego drzazdze yy, i wychodzi na to, że, że Pinokio to był wcale taki do końca drętwy koleś <grywy> no yy, poza tym co jeszcze aha, wczoraj, wyczorem to było wczoraj? niech się ja skojarzę. Tak, wczoraj. No więc yy, będzie dzisiaj trochę o Martinie. Wiecie, którym. Ten odwyku i w ogóle. I mas innych takich. No to na Justin, Justin, Justynka czy jak to tam się nazywa TV, było na żywo i w ogóle i byłam chwilę i mam taki komentarz do tego. Fajnie, że pewne rzeczy widzimy, krytykujemy, mamy demokrację. Ale jeśli to ma być w sumie o wierze, na, czym się, na tym wszystkim się niby to, to opiera, cała idea tych stronek, radia, czy tam czego, nie wiem, to jak sobie myślę, że to jest taka jechanka, że są osoby, które w końcu mogą się wyżyć swoje kompleksy jakieś, wyładować i to, jak Martin, nagraj wszyscy, je. Yeah! Tak, ksiądz jest zły, wszyscy są źli, w ogóle nie znają się i, i na wszystkich jehana jest. No dobra. Spoko, mamy prawo krytykować. Fakt, faktem, że to kazanie, które było pokazane wczoraj jest kijowe. Okej, okay, zgadzam się z tym. Ale dlaczego? Na przykład nie ma. Tak, że pokażemy coś złego, ale też odnajdziemy jakiś pozytyw, coś dobrego. Że na przykład ten ksiądz jest beznadziejnie, tak powiedział, nie nadaje się. Ale na przykład zobaczcie, tu świetny ksiądz, kurde, naprawdę ma do tego powołanie. I pod, mówi przekonująco, i, i fajnie, i da się z nim podyskutować. Dlaczego nie propagować tego, co jest dobre? Na przykład znam zakon taki Franciszkanów, czy Franciszkaninów, jak to się odmienia, no nieważne. Właściwie Franciszkanie robią dobrą robotę, dużo dla społeczeństwa, organizują wiele rzeczy, też pomagają ludziom i, i, i w ogóle naprawdę świetne to jest i jakoś o tym nie powie, nie? Tylko w tych złych rzeczach. No bo tak sobie myślę, że jeżeli już coś robić, to, to obie strony rozpatrywać, nie pokazywać tylko, że to jest złe. No bo na przykład wróćmy coś takiego, mamy dziecko, mamy synka i, mu od, i wychowuje go sentatuś i mówi mu, że kobiety to są złe. Bo kobiety to nie golą nóg, nie golą się pod pachami i mają śledzia w majtkach i w ogóle mają zarost na twarzy i są hamskie i ci złamią serce i w ogóle one to jak makijaż zmyją to zobaczysz głodzil z, nie wiem, zmiksowaną z, z, z Pokemonem i w ogóle masakra, kobiety są be, kobiety są fuj. No i taki dzieciak sobie pomyśli, no faktycznie te kobiety są beznadziejne, będzie na nie jechał i będzie mówił Ej, ty, jak ja ci przy, albo tego typu rzeczy. No. I i nawet nie pomyśli o tym, że może wyglądać to inaczej. Że może są jakieś fajne kobiety na tym świecie. Hello, na przykład ja. No. I co? <słuch> No nie, no kurczę, po prostu miałam no takie wrażenie, że taka właśnie była jachanka i takie to wszystko jednotorowe, bo jeśli już coś robimy, rozpatrujmy to z dwóch stron. Tak samo na przykład jechanie na ewolucjonistów. Spoko. Jasne, że rzeczy się zmieniły, kultura się zmieniła, wszystko się zmienia i przyjmujemy jakieś nowe wzorce zachowań. Spójrzmy choćby na to, że faceci się robią teraz mniej męscy. Tak? Nie chodzi mi tylko o wygląd, zachowanie. I jakieś taki no. Co się zmienia? Kiedyś kobiety patrzyły faktycznie, skąd się wzięło to, że właśnie niby status facet jest ważny, do ile zarabia? No bo kiedyś było tak, facet miał dużo tych skór i tam nie wiem czego jeszcze, kamyczków, to był w stanie utrzymać tą kobietę i jej dzieci. Ten co miał mało kamyczków, to nie mógł wymienić ich na przykład na jedzenie czy na coś, prawda? A kiedyś było trudniej na to wszystko i ludzie szybciej umierali i w ogóle i tam. No nieważne, nie będę się w ewolucji wdawać, akurat ten temat mnie trochę interesuje, ale nie chcę nikogo tu zanudzać, może zrobię ten odcinek, no whatever. Ale chodzi mi o to, że no, no spoko, że zmieniają się czasy, możemy coś sobie krytykować i w ogóle. I nie chodzi tutaj o to, czy pochodzimy od małpy, czy nie, tylko o pewne właśnie wzorce zachowań. Ale z drugiej strony też nam pokazuje rzeczy, dlaczego na przykład tak się dzieją. Dlaczego mamy tak, a nie inaczej. Dlaczego na przykład mężczyzn starszy tym młodszą partnerkę chce. Nie tylko dlatego, że są ładne. No. Także no myślę, że, że, że na przykład warto, jeżeli już coś krytykujemy, to warto to robić w taki sposób mądry, o, że tak powiem. Wiem, że mi się nie zawsze też to udaje i czasami daje się ponieść i w ogóle, ale w taki właśnie, że, że pokazuję plusy i minusy. No ja na przykład nie, nie, nie wiem, nie kocham, nie przypadam za Martinem, ale też no, fajne jest to, że tylu, tyle osób z, potrafił zebrać, że, że ma słuchaczy, że w jakiś sposób podcasting dzięki niemu funkcjonuje. No jasne, że no niektóre rzeczy faktycznie pokazuje takie, które są ciekawe. No ale nie podoba mi się to tylko, że to jest, że to wszystko jest takie jednotorowe, takie stereotypowe, takie schematyczne, takie nastawione na nie, takie atakowanie. Bardzo łatwo jest kogoś atakować. Bardzo łatwo jest właśnie na przykład na kościół jechać. Ciężko jest pokazać i znaleźć coś, Właśnie nie, myślę, że odwagą jest znaleźć coś, co jest dobrego. No. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo ja na przykład czasami marudzę na Polskę no takie są warunki. Ale nie, nie. Widzę też w niej pozytywy, tak? Że to jest moja ojczyzna, że nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy mieszkać gdzie indziej, że żyć gdzie indziej. To są moje korzenie, to jest moja rodzina. Żałuję trochę, że zbyt mało historii znam, bo przestałam się uczyć w szkole średniej i, i myślę, że fajnie by było pewne rzeczy sobie przypomnieć. E, jestem dumna, kiedy Polakom coś się udaje i męczą mnie stereotypy jak za granicą, jeśli chodzi o Polaków. A jeżeli narzekam, no, taka jest też nasza trochę natura. Ale przecież nie robię tego za każdym razem i nie jadę po wszystkich i. Jasne, że można osobowo tak powiedzieć, że ta osoba mi się nie podoba. I ją skrytykować. Ale jeśli skrytykujemy tą osobę, a ona nie ma możliwości obrony, to czy też to jest dobre? Na przykład weźmy mojego sąsiada, Buraka, pamiętacie? To była wymiana zdań między nami, między mną i nim. Znaczy właściwie z to było machanie łapami. No ale mógł facet pokazać się z innej strony, nie? No właśnie. Później jakoś tam w jakiś sposób starał się chyba załogać sytuację, samochodu już więcej nie stawia. No i spoko. Byłam wkurzona, przedstawiłam sytuację jak wygląda, nie znam go do końca, no nie stawia już, spoko, nie wnikam. Ale miał szansę, tak? Kiedy ja powiedziałam, że tu odśnieżałem w ogóle powiedzieć coś na swoją obronę. Na przykład, nie wiem, słuchaj, po operacji kręgosłupa nie mogę odśnieżać, więc dlatego, że cokolwiek, nie? A jeśli to było tak, że, że, że tylko ja jadę na daną osobę i ona nie ma możliwości nic powiedzieć na swoją obronę, no to to jest sama jechanka dla jechanki. I tak jest często, nie? I to ma największy popyt w Polsce. Jak ktoś kogoś zjedzie, wtedy jest oje... Oh, yeah. Teraz wszyscy się tak podniecają tym, że doda jakieś tam, nie wiem, jak ona ma, czy jakaś tam inna, no nie, whatever, że tam niby jej pojechała i powiedziała, że z, jak to było, zdechnie na, na białaczkę czy coś tam, no, no nieważne, nie? No i teraz je, bo jej pojechała wielka afera. My polecyśmy też, że tak szybko podłapujemy, nie? Bo ten komuś coś powiedział, albo jak komuś się coś nie uda, od razu, zdjęcia, nie wiem, prezydent się przywrócił, Ła! Wow, wszyscy lecą no dobra, a jak ktoś coś zrobi dobrego to nawet tego nie mogę znaleźć w internecie ani w wiadomościach o tym nie mówią że na przykład, nie wiem, ktoś się udziela charytatywnie że ktoś odwiedził jakiś szpital i zostawił, kurczę, nie wiem, ileś tam kasy rzadko kiedy o tym się mówi albo, że, nie wiem, jakiś Polak coś osiągnął, ale nie jest celebrytem, no to niestety nie będzie na stronie głównej Generalnie jest też taka w Polakach zawiść, zazdrość i w ogóle. I wiem, że we mnie czasami też jest i że trzeba z tym walczyć. I cieszyć się tym, co mamy, bo inaczej będziemy zawsze nieszczęśliwi i będziemy zawsze wszystkim wszystkiego zazdrościć. Tak samo, jeśli będziemy zawsze dopatrywać się negatywów we wszystkim, to przestaniemy założyć jakiekolwiek pozytywy. Bo jeśli w katolicyzmie, wśród księży i generalnie Nazwijmy to ogólnie Kościół, tak? Jest wszystko złe, wszystko jest niedobre, wszystko jest B i najlepiej to samemu studiować Biblię, wtedy się jest najmądrzejszym. No to, to czy to w ogóle my jesteśmy wtedy katolikami? Czy, czy, czy, czy to jest tak fajnie pod samego, pod samego siebie robić? Można krytykować, ale też, kurde, no skoro jednak się w to wierzę, to dostrzyszmy jakieś pozytywy tego. Na pewno jest ksiądz i można na pewno znaleźć w internecie, kiedyś chyba się nawet poświęcej poszukam, jakiegoś naprawdę fajnego kazania, jakiegoś fajnego księdza, a na pewno wy sami znacie. Jasne, że są oszołomy, no, że tak powiem. Tak samo wśród nauczycieli. Mogliśmy powiedzieć, że wszyscy nauczyciele są źli, no bo na przykład często trafiliśmy na takich tam i takich. Bez powołania i w ogóle nie potrafiących uczyć. Swojego też bardzo generalizowałam, że wszyscy księża są do bani i w ogóle... I, no bo ciężko jest fakt faktem znaleźć takiego, który by trafiał, tak, do mnie, ale no na pewno są tacy, znaczy no są, bo, bo już miałam styczność z takimi, ale chodzi mi o to, że ym, ciężko jest trafić do wszystkich, wszystkim się spotkać, tak samo weźmy choćby podcasty, jednemu się podoba taki, drugiemu taki, nie ma chyba osoby, której wszystkie się podoba, i wszystkich słucha i wszystkimi się zachwyca. Mogę się założyć na przykład tak coś, nie wiem, zachwyca się właśnie, yy, no powiedzmy Marcinem, to mną no, niekoniecznie będzie się zachwycał, prawda? I vice versa. To teraz muszę się napić, wybaczcie. Herbatka zielona z miętą. Bardzo orzeźwiająca. No o czym tak mówiłam? Aha. No ale już może dość o tym. Powiedziałam swoje zdanie. No, miałem takie prawo. No. Um, tak jeszcze um, właśnie udzielanie się ludziom w internecie bardzo mi zawsze śmieszy takie parcie na szkło, że, że ludzie są tak na siłę, chcą coś powiedzieć i taki głupoty czasami pieprzą, za przeproszeniem. Nie wiem, zdarzało mi się czasami oglądać szkło kontaktowe i jak ci ludzie się dodzwonili, to i gadali, i gadali, i gadali, to są takie pierdoły, że naprawdę człowiek ma ochotę wziąć słuchawkę i ich walnąć w łeb. No bo... Wow, bo dozwoniłam się, że teraz mogę tak się popisać. I najlepiej to w ogóle jeszcze wszystkich pozdrowić i... Mm. Wiem, że czasami się nie zastanawiam nad tym, co mówimy. Ja jestem przekonana, że gdybym teraz zaczęła słuchać wszystkich odcinków od początku, to bym je usunęła i zaczęła nowa. <grym> ale dlatego ich nie słucham, żeby tego nie zrobić. Um. No ale no cóż, no. Taka może nasza natura, nie wiem. Kiedyś ktoś się mnie zapytał, co bym zrobiła, gdybym była sławna, i w ogóle. Nie chciałabym chyba być sławna. Może dlatego, że nie jestem święta, i będę jakieś rzeczy wywlekać. Nie no, żartuję. Ale no, jakoś tak. Więc ja sobie myślę, że taki człowiek, który jest już naprawdę sławny, to ma trochę banę, że łażą za nim wszędzie fotografowie, nawet yy, nie może sobie w się podłubać. No, nie to, że ja dłubię, ale no. No i brzuchat przed mi do głowy no i miałam coś jeszcze powiedzieć i jak zwykle zapomniałam a, zrobiłam sobie konto na blipie nie bardzo wiem właściwie czemu to służy takie ogólne.. co, jak twitter ale zrobiłam, bo wszyscy mają znaczy, no, żeby móc na przykład napisać jest nowy odcinek, ła! nie, no, żeby jakiś kontakt z ludkami, tak sobie pomyślałam bo Facebook to, to, to jakoś tak, znaczy też się zastanawiałam ale jedna osoba mi odradziła i tak no faktycznie może miała rację więc na razie blip jest jak się naumiem go w, w, wrzucić na, na stronę to będzie cóż jeszcze mogę mu powiedzieć jestem z siebie dumna, bo odpisałam na maila i nawet napisałam innego sama z siebie i bez, bez przymusu i bez presji, bez... bez... bez yy... Deadline. <laughs> Zauważyłam, że im więcej mam czasu wolnego, tym mniej go mam. W sensie, że mi się dzień rozłazi. Więc chyba muszę sobie po prostu robić listę rzeczy do zrobienia i je odhaczać. To może wtedy się zmotywuję i będę je faktycznie robić. No... Tak. Tak będzie dobrze. Cóż jeszcze bym mogła powiedzieć w dzisiejszym odcinku? O co bym się wróżnęła dzisiaj, jak od lekarza szłam. Bo jest lód, a na lodzie jest woda, ale o tym już było kiedyś, ale dalej tak jest. I dalej można się wypiździć i sobie zrobić kuku i o. No. A to jest bardzo niebezpieczne, więc uwodzicie. I tak myślę, że takie szpilki to nie są takie złe, tak jak kobieta idzie w szpilkach takie, takie raki, nie? Jak się wspinają ci na skałki, tak się wbije. Wyciągnie, wbije, wyciągnie się, nie wywali, nie? Znaczy, tak łatwo się nie poliznie, no. Hmm. Cóż jeszcze. Eee, ciekawa jestem, właśnie zastanawiałam, czy można zeskanować zdjęcie rentgenowskie. Nie wiem, to spróbuję. i może zobaczyć, jak wygląda dolna część mojego kręgosłupa, ha, ha. Jak poszukać? O, jeszcze szczęki poszukać, o. A ciekawe, gdzie jest. Hmm. Tak, mam, mam trochę głupawe pomysły, bo miałam i wcześniej dzisiaj spać. Nie pisałam SMS a Czekałam na odpowiedź do tego smsa. I stwierdziłam, że się trochę walnę, bo mi kręgosłup boli. Jak się walnęłam, to się obudziłam godzinę później. I to było po 22.00 jakoś. I niejako se pospałam, więc znowu nie będę mogła zasnąć. I... Buh. A jutro muszę wcześniej stać. Tak, ustawię sobie budzik. I nie będę go przestawiać 10 razy, jak to mam w zwyczaju, tylko po prostu stanę. Znaczy, no, spełznę z łóżka. Tak, to jest postanowienie na dzień dzienniczej. Mm, cóż jeszcze? Hmm. Zapatrzyłam się na jabłko. Nie wiem, czemu nie pytajcie. Tak, sobie leży, takie samotne jabłuszko. Tak się prosi, żeby zjeść. Ale nie będę wam tego robić, nie będę iść przed mikrofonem jabłka, bo to by mogło być dla waszych uszu bardzo niebezpieczne. I staram się nie kręcić mikrofonem, ani jego kabelkiem, ani niczym innym i nie wkładać go do buzi, ani walić nim o nos, ani inne rzeczy. I mam nadzieję, że do końca odcinka wytrwam w tym silnym postanowaniu. No. Mm. A, no i niedługo będę mieć autko. I na sobą myśl o tym, że mam wsiąść do autka i jechać, to mi się na wymioty zbiera. I mam nadzieję, że mi to przejdzie, bo do pracy muszę jakoś przecież później jeździć. A na razie czuję bardzo dużą niechęć do tego, żeby wsiąść do autka. To bardziej autka, które jest nowsze niż to, które miałam. I które jakby nie daj Boże coś, to... No generalnie mam uraz. Znaczy straciłam wiarę w siebie jako kierowca. Hmm. No i trzeba będzie się nauczyć trochę inaczej, bo jest samo wyższy i to ma troszkę inaczej, tą skrzynię biegów tak jakby wyżej i, i ma wsteczny inaczej. No. To ci myknie. Właśnie to czemu wszystkie auta nie mają tak samo wstecznego, tylko muszą się różnić. Nie kumam tego, niech mi ktoś oświeci czemu tak jest, a teraz łuk herbaty. No. Humor też mam trochę lepszy, bo w tle się drze. Jameson, mmm, ciało. No. A w ogóle wiecie, że jest ktoś do niego podobny? Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm no. Jest, jest. Naczynie to, że ze śpiewu. <laughs> no dobra, nieważne. Ehm, Co chciałam rzec. A ze śpiewu też jest. Na YouTube znalazłam... Zapomniałam, jak on się nazywa... Poszukam na jutro, to wam powiem. I normalnie ja myślałam, że to śpiewa James Morrison, a to jakiś inny koleś taki bordaty. I... Ale tak nic z wyglądu podobny do Jamesa jest. Ja nie wiem, może tego ojciec czy coś. Tylko inne nazwisko mają. No ale naprawdę. Byłam przekonana, że to James śpiewa. Niezły zonk. No cóż. Tak bywa. Ale naprawdę, naprawdę taki podobny głos. No. Poza tym... Jednym z postanowień jutro jest to, żeby sobie pomalować kredkami. Tak, pomalować kredkami. Bo mam kredki. Przyszły mi kredki, które sobie kupiłam. I to są. E! Ups. A. I one mają aż 48 kolorków I to są takie kredki że można pędzelkiem później to rozmalować i wygląda jakby się farbkami malowało. Fajnie, nie? Też tak myślę. No i se na gram, nie wiem co? A coś się na gram i ze sprawdzę. I tak jak taki wiecie, jak w dzieciństwie się miało frajdę, bo się dostało farbki. To coś się tam zrobią chyba. No chyba, że znowu zapomnę. Znaczy nie zapomnę, tylko nie będzie mi się chciało. Bądźmy szczerzy ze sobą. Jestem leniem i śmierdzącym i muszę to zmienić. Zdecydowanie tak. No. I nie wiem jeszcze, co bym mogła powiedzieć, bo tak jak myślę o tym, o czym w ogóle jest ten audioblog, to nie wiem, czy sama bym siebie słuchała, gdybym tak znalazła w internecie. Hmm. Myślę, że chyba nie, żebym bym siebie nie słuchała. Chociaż może bym siebie słuchała. Znaczy, gdybym była facetem, to może bym siebie słuchała. Tak. Hmm. No. W takim wiecie. Cześć, malenika. No. Nie. Takie dadze, faceci są dziwni. <grywy> oh. No. Generalnie dużo osób na Skype'ie rozmawia i to mi się podoba. Bo polubiem rozmawiać. Mm. Nie wiem, naprawdę, co jeszcze powiedzieć, chyba zakończę ten odcinek. No... bo... Bo nie mam weny dzisiaj, naprawdę. A ziewać wam... A propos ziewania... Uch. Ziewać wam nie będę do mikrofonu, chyba że coś jest naprawdę masochistą i by słuchał tego. <śmiech> Ciekawe, czy ziewanie faktycznie jest zaraźliwe przez, przez internet, nie? Muszę to kiedyś wykumać, czy tak faktycznie jest. Hmm. O, i dzisiaj książkę też czytałam. Czytałam sobie książkę. Bardzo fajną książkę. Mogę ją wam polecić. Yy, Budda i miłość. Lama Ole napisał. Czyli jak być szczęśliwym. Fajna książka. Podoba mi się. Mhm. I niektóre z tych rzeczy tak mi nawet pasują. Tak... Tak Wydaje mi się o prawdopodobno, o, tak to powiem. I tak sobie poczytuję po parę stron przed snem. I cóż jeszcze? Nie wiem, co jeszcze. O, I mam jeszcze w rączce yy, Pawlikowską, Jasnożewską, Liryki najpiękniejsze. Może jakiś wierszyk chcecie, co? Chcecie jakiś wierszyk? A, bo właśnie a propos tego Justina, Justina, czy tam jakieś innej TV, to to sobie myślałam, że ciekawe by to było tak sobie samemu, nie? Wejść i pokazać swoją gębę i tak sobie myślałam, żeby się w kadrze nie zmieściła. No. Co my tu mamy? O, łzy. Podaj mi płaszcz. Deszcz pada. Koniec z pogodą. Niestety. To nie deszcz? Nie. To łzy spadły z jakiejś dalekiej planety. Ta. Hmm, szkoda się tak pisać nie potrafię, niestety, raczej to co piszę jest, nazwijmy to średnie. O, a tu mamy o niej, boska śmieszna miłości, potworze, kaleko, skrzydła rwą ci ku górze, piersią dążysz za niemi. zapatrzona, wysoko, daleko. Lecz twoje ciężkie biodra I twoje stopy kurze Trzymają cię przy ziemi I niebu się nie oddasz I ziemia cię nie zmorze. Smutno oki, słodko usty, potworze Ach, jak jest to piękne Trochę mi się tak, że wam Ta druga część o tych biodrach i ten mm -hmm, mm, da. No nic Ogólnie, a właśnie tam dzisiaj sobie Coś takiego Że ma być zlot podcasterów, w sierpniu, gdzieś tam, gdzieś tam, jakimś w Zalewie, czy w, no takiej, za... nie takiej Zalewie, wiecie, co się robi e, na przykład ryby w Zalewie, tylko nad zalewem jakiś tam, i czy bym pojechała? Nie wiem. Jestem na, no nie wiem, bardziej na nie. No, tak jak napisałam w komentarzu, bałabym się, że jakbyśmy nad, ten z, nad tym zalewem się wylegli, to by przylecieli ludzie z Greenpeace i by chcieli wrzucić z powrotem do morza. Więc nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, co będzie w sierpniu. Na razie nie mam planów na wakacje, więc kto wie, kto wie. Może, może, maybe, maybe. A teraz łyk. No. Um, I coś, jeszcze, co jeszcze? aha. No więc jakiś czas temu założyłem sobie konto na forum podcastowym i oczywiście zapniałam hasła i w ogóle go i raz założyłam konto, nawet jeszcze się nie zalogowałam do tego czasu i chyba powinnam. tośmy mi takie rzeczy kurczę nie kręcą, ja nie wiem. Ale może powinnam faktycznie. Może coś ciekawego dowiem. Coś musimy kopnąć, zmotywować. Bo ja czasami takiego czegoś potrzebuję. Tak samo jak jest osoba, która mnie motywuje do tego, żebym przestała smucić i żebym przestała Marudzić i żebym cieszyła się życiem i żebym była szczęśliwa. Bo to nie chodzi o to, że człowiek o stan, bycie szczęśliwym czy bycie nieszczęśliwym, tylko o to, że człowiek chce być w tym stanie i czy chce coś zmienić. A no, więc ja chcę coś zmienić. A na ile mi się uda, to się okaże. Hmm. No. Jasne, że jak człowiek jest szczęśliwszy, to ma więcej energii. I, I ludzie bardziej go lubią i bardziej wolą przebywać w jego towarzystwie i w ogóle. Ale jak czasami się nie posmucę i sobie nie poryczę, to taka jest jestem znaczy nie Znaczy, czasami mi łapie smutek nie wiem dlaczego. O. I taki wydaje mi się irracjonalny, bo jakby nie mój. Nie wiem, wiecie, jakiegoś takiego, jakbyście czy, przeżywali czyjś smutek, a nie wiedzieli jej dlaczego? Albo jesteście gdzieś pierwszy raz, coś pierwszy raz widzicie, a wam się robi jakoś tak smutny i was coś ściska. Jakoś tak... No, whatever. Um, cóż jeszcze? Um, nie wiem. Właśnie. Jak można sobie zrobić tak, że na przykład ma się w laptopie kamerkę internetową i chciałoby się coś nagrać i ja nie umiem znaleźć tej kamerki, tak żeby sobie ją włączyć, tylko mogę ją włączyć, jak na Skype'er rozmawiam i to wkurza. rytuje i nie wiem, co jeszcze no wiem, że można to znaleźć na forach i w ogóle, ale nie lubię takiego czegoś szukać i nie lubię tych pokrętnych tłumaczeń, tych ludzi a może nie mam jakiegoś tego zainstalowanego dodatku, że czegoś tam nie wiem, z nadzieja no nie wiem każdym razie kiedyś zrobię odcinek wideo będzie link, gdzie będzie można sobie ściągnąć i taki będzie inny niż ten audio o czymś innym zobaczymy no. Ale nie powiem jaki, nie powiem o czym i nie powiem, co na nim będzie i w ogóle. No. Znaczy, no. a zresztą mnie nic nie powiem. Się przekonuję, jak się wydarzy. <grych> o, kurde, bawię się kablem. Nie wiem, czy to będzie słychać. Muszę uważać, co robię. Muszę uważać, gdzie rączki trzymam. I muszę uważać, żeby sobie mikrofonu nie wyłączyć. To jest taki przycisk push. Jak go pusznę, to będzie... To będzie cisza. Chociaż pewnie byście wybrali, że musi zamknąć, więc się zamykam w sobie. Tak. Więc na dzisiaj to było wszystko. Był to strasznie głupi odcinek, ale i takie trzeba popełniać, co by wydać się bardziej życiowym, realistycznym i takim, Tfu, nie realistycznym, tylko koralnym. Takim ludzkim. Nie <śmiech> można być zawsze idealnym, prawda? <śmiech> Nawet z takim cudownym ludźmi, jak mi się zdarzają gorsze dni. No i dobra, koniec tego. Więc do usłyszenia. Pozdrawiam drogie żuczki i drogie noski I, i, i tych, których lubię i tych, których niekoniecznie lubię. I co i by wam się wszystkim dobrze żyło. jak Skwara mówi, jak to czyńcie dobro? Czy jakoś tak, Czy dobro z wami? Jak on to mówi? Ja będę coś innego mówić. Ja będę mówić, trzymajcie się jasnej strony mocy. Tam dają lepsze żelgi. No dobra, to po do usłyszenia.